Była faktycznie strata. Więc trafiłam do sanatorium, w którym była osoba prowadząca grupę dla żałobników. Czy w tym wypadku dla pań, bo to były same mamy. I tam w ogóle pierwszy raz miałam styczność z kimś takim, kto pracuje z osobami w żałobie. W tym że sanatorium miałam również rozmowy z psychoterapeutkami. I po powrocie właściwie bardzo szybko rozpoczęłam że to był mój tata i że on naprawdę umarł. I zaczytywałam się faktycznie tymi wszystkimi protokołami. Nie oglądałam zdjęć z sesji z walk, to chyba tego chyba by mnie udźwignęła. Ale samo odczytanie protokołów i świadomość tego, w jakim stanie było jego ciało, faktycznie w mojej wyobraźni utrwaliło takie obrazy, których ciężko potem było się pozbyć. I to było dla mnie naprawdę bardzo trudne. Ja właściwie to miałam Problem, żeby o tym rozmawiać, żeby to jakoś tak to do się dopuścić. Po tym, a miałam takie poczucie obowiązku i y, w stosunku do dzieci, że no, nie dam rady po prostu żyć, pracować, wychowywać, i jednocześnie próbować jakoś się z tym uporać. Także ja potrzebowałam wtedy faktycznie mieć przestrzeń i to nie, nie mogła być przestrzeń w domu, tam gdzie były moje dzieci i mój partner i kogoś, kto, e, tak można powiedzieć, potrzyma mnie za rękę, to znaczy będzie taką kotwicą, że będę wiedziała, że ok, pod wpływem tego... a cały dramat polega na tym, że najczęściej go nie mają. Także brakuje tak naprawdę pierwszego elementu często, nie? tego socjalnego takiego zaplecza. Jeżeli mówimy o osobach, które mają socjalne zaplecze, to gdzieś najczęściej dlatego przychodzą, że to się gdzieś tam wyczerpuje w pewnym momencie. Rodzina yy, właśnie traci cierpliwość nie? na zasadzie, że to już wystarczy. I jeśli chodzi o znajomych, to jest patologiczny wręcz problem, że właśnie w tej chwili, takiej próby, kiedy ktoś umiera, ludzie, o których osoby w żałobie myślały, że to są po prostu przyjaciele na śmierć i życie, często się zupełnie wycofują z tego. Zwykle powstają nowe relacje tam, gdzie się tego nie spodziewali, ale to po prostu to, to śmierć jednej osoby to nie jest tylko śmierć jednej osoby. To jest też wywrócenie po prostu całego życia do góry nogami. Właśnie niestety też przez to, że to środowisko socjalne nie niesie tak jak powinno nieść tej osoby i tej straty, tylko to się rozprasza, to się gdzieś gubi, dlatego Powstała w ogóle taka idea y, pomocy z zewnątrz, tak naprawdę, nie? czyli osób zupełnie postronnych, obcych, żeby dać taką przestrzeń, przystań dla tych, którym gdzieś tam w tym środowisku po prostu zabrakło takiego kleju, żeby to trzymać razem, żeby tą osobę wspierać, bo tak to powinno wyglądać. Ja tak miał taką, te osoby w czasie tych spotkań się zmieniają, co, co się w nich zmienia, co je porusza, um, jak się rozwijają, jak się otwierają. I jakby czuję, że mam w tym jakiś swój udział, że dzięki temu, że, że, że tworzymy tą przestrzeń, to dokładamy coś jakby do tego, żeby te osoby ten proces przeszły. To jest jakieś takie w sumie satysfakcjonujące, dlatego w sumie to oprócz zmęczenia, no jest to męczące, fizycznie, czasem psychicznie, ale jest to jakiś taki rodzaj satysfakcji, że to, to, to ma sens. O, może to poczucie właśnie sensu. Mm, mamy taką skalę. To jest e, takie bardzo proste ćwiczenie, bo nie każdy, kto jest w procesie żałoby, jest w stanie powiedzieć, co czuje. I to jest dla mnie zawsze taki dobry wyznacznik tego, na jakim etapie te osoby są, przyszły, były i nas opuszczają. I bardzo często jest tak, że w czasie takich rozmów w kręgu, kiedy pytamy o to, dlaczego tu jesteś, dlaczego tu przyszedłeś i co czujesz, albo jak się czujesz, jeżeli nie jesteś w stanie tego określić, możesz się posłużyć na przykład skalą 1 do 10, to dla mnie to jest bardzo często takim wyznacznikiem wiele osób, które przychodzi i zadajemy im to pytanie. Nie wie się, co się czuje i nie wie, co się ma zrobić. Takim jest zupełnie zdezorientowanym. A osoby, które nas opuszczają, często jakby wziąć tą skalę, to gdzieś tak dobijają do 7-8. I faktycznie, i często im nawet głupio jest, też rozmawiamy o tym w kręgu, i oni mówią wtedy, że oni bardzo przepraszają teraz pozostałych, którym być może w tej chwili są gdzieś tam na tej skali, gdzieś tam pomiędzy 1 a dwa albo trzy, ale w tym momencie oni naprawdę czują się wyśmienicie. No, takie osiem. A ty dzisiaj w tej skali, gdzie jesteś? Ja dzisiaj jestem na tej skali? No, myślę, że gdzieś tak też. Osiem. Mm. Mocne osiem. O. Śniłam w tym pierwszym okresie, że on w takiej sytuacji, że on jakby przeżył ten wypadek. Czyli on mi się śni w takiej sytuacji, że albo ja mam świadomość, że jest bardzo ranny, ale jednak żyje. I jest jakaś taka nadzieja na to, że on się z tego po prostu pozbiera. I te sny były coraz bardziej intensywne pod tym względem, że on jakby coraz bardziej żywy był w moich snach. I to na początku było dla mnie strasznie męczące, bo jeśli ja faktycznie budziałam z takim no to te, te, faktycznie te sny były tak realistyczne, że się, no faktycznie budziłam się wyczerpana niekiedy tym, że jakby to z jednej strony mój mózg próbuje się poradzić z tym informacją, że on zginął, a z drugiej strony spłata mi takie figle w nocy, że śnie o tym, że on właściwie to zmartwychwstaje niemalże. To faktycznie z czasem trochę e, straciło na intensywności i teraz traktuję takie sny, jeżeli się zdarzają, one już też nie są, tam nie ma takiej dramaturgii jak wcześniej, to traktuję to jako takie prezenty, bo to są zupełnie abstrakcyjne sytuacje, które nigdy nie miały miejsca prawdopodobnie i też już nigdy nie będą miały miejsca, ale jednak to jest jakaś taka, taki, mówi taki prezent, coś takiego nowego. To nie jest stare zdjęcie, ani jakiś stary film, tylko to jest jakaś nowa sytuacja z tą osobą, która nie żyje, która się odbywa w mojej głowie. I teraz to traktuję jako coś takiego w sumie wyjątkowego. Nie zdarza się często, ale jak się zdarza, to w tej chwili to traktuję jako prezent. A opowiesz mi jakiś przykład takiego snu? Yy, na przykład chyba balansowałam na takiej ławce w jednym ze snów. co wyglądało jak taka chyba ławka drewniana i straciłam równowagę. I obok tej ławki stał mój tata i w chwili, kiedy ja traciłam równowagę, on się obrócił w moją stronę i rozłożył ręce, żeby mnie złapać. Jak przyjeżdżasz do Jelenii Góry, to idziecie na cmentarz wszyscy. Mm, rzadko. Ja nie czuję się jakoś tak związana z miejscem jego pochówku, dlatego faktycznie bywam tam rzadko. Wspólnie byliśmy tam chyba od czasu pogrzebu dwa razy może. Ale to właśnie chyba wynika z tego, że mój syn przez jakiś czas. Jakieś takie mam inne formy pamiętania o nim, czy wspominania go, że nie czuję jakby, żeby pobyt na cmentarzu dawał mi jeszcze coś takiego dodatkowego, bo znajduję sobie w inne miejsca i inne sposoby na to tak w życiu i w dniu poprzednim, żeby o nim pamiętać, żeby o nim myśleć, żeby jakoś to pielęgnować. Pamięć o ojcu i dziadku wpisała się w nowe rytuały. Część rytuałów takich, które mieliśmy z moim tatą, została. No, gdzieś przepadła, ale to jest okej. Okay. Część została przez kogoś na przykład przejęta. Mój tata zawsze na przykład też robił dla nas ognisko, jak przyjeżdżaliśmy. To przejął jakoś tak automatycznie w ogóle mój brat. I on teraz tak jakby jest tym ogniskowym. Czyli to jakby powstały nowe połączenia też, nie? Przetarły się nowe ścieżki, dlatego teraz. Nie, nie, nie mam jakiegoś takiego ciężaru, nie przyjeżdżam z ciężarem. Wręcz przeciwnie, to jest nadal moje miasto, mój region i, i te góry. Nie ma mojego taty, ale jest wystarczająco dużo, żebym czuła się tam jak w domu. A ciasto? Robimy w jego urodziny. <grym>, co roku. <grym>, to myśmy przejęli ten rytuał teraz. Mój tata kiedyś dał mi przepis na to tiramizu. Zrobił specjalnie tak pod dzieci, czyli tam bez kawy, bez alkoholu. I właściwie od czasu jego śmierci to taka, zrobiliśmy z tego taki challenge, czy kiedyś uda nam się zrobić takie dobre Tiramisu jak on robił. <grydy> I faktycznie co roku w jego urodziny próbujemy. <grydy> Był to reportaż Ewy Dunal zatytułowany Nie będzie więcej tiramisu. Gdyby państwo chcieli podzielić się po wysłuchaniu tego reportażu albo w trakcie naszej dyskusji jakąś swoją refleksją, to bardzo proszę 71 151. Czekam na smsy od państwa. A w studiu goście Anna Bajkowska, psycholożka, psychoterapeutka związana z Fundacją Naglesami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani Maria Puchalska, współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Instytut Dobrej Śmierci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak się zastanawiam, jak to wygląda z pani perspektywy, z pani doświadczenia? Czy żałoba po nagłej śmierci, choćby takiej, o której słyszeliśmy w reportażu w skutek wypadku. Różni się czymś od tej żałoby po śmierci spodziewanej, kiedy ktoś choruje albo jest w takim wieku, że z tą śmiercią, z tą koniecznością odejścia yy, możemy się chociaż trochę oswoić, pogodzić. Pani Anno. Ja myślę, że powinniśmy pamiętać, że każda strata będzie inna i każda żałoba będzie inna, będzie indywidualnie przeżywana. Natomiast rzeczywiście to, co jest bardzo znaczące w kontekście takiej nagłej straty, to że tutaj brakuje tego momentu pożegnania. Oczywiście to, że um, każda żałoba jest takim ogromnym wysiłkiem, nie tylko emocjonalnym, ale też poznawczym. I tutaj bohaterka tego reportażu, pani Kamila, właśnie w paru miejscach um, wspominała właśnie o tym, jak ciężko było to pojąć, zrozumieć. To jest takie zrozumienie nie tylko intelektualne um, i też... Nawet jeśli my obserwujemy czyjeś powolne umieranie, Gdyby właśnie z jednej strony jest taką próbą przejęcia minimalnie kontroli, ale też ociera się o taki obszar, obszar żałoby, w którym próbujemy nadać znaczenie mm -hmm. temu, co się wydarzyło. No i to jest oczywiście złożony i trudny proces, który też bardzo zależy od tego, w co wierzymy i jaki jest nasz światopogląd i jak to sobie próbujemy... Ułożę. Może najłatwiej jeśli się odniosę do swojego przykładu, bo ja straciłam um, oboje rodziców um, i rzeczywiście um, byłam przekonana co do tego, że um, sama byłam praktykowałam buddyzm akurat wtedy i to jest jakiś światopogląd, który w obliczu tej straty się po prostu, no, po prostu się załamał. To jest Zaczęłam szukać, znaczy to nie jest dla mnie smutna wiadomość, zaczęłam szukać jakichś innych, innych znaczeń, które, które właśnie w obliczu tej straty będą jakiś bardziej do mnie, do mnie przemawiać, ale rzeczywiście, ale rzeczywiście to była taka ogromna zmiana, której się nie spodziewałam. W związku z tym to też jest, żałoba jest bardzo dynamicznym procesem i też to, to niekoniecznie jest takie utknięcie w jednym, w jednym miejscu, to jest coś, co też Anna mówiła o tym, że żałoba jest czymś bardzo indywidualnym. Tak sobie myślę, że czasem tak twierdzimy, mówimy, że osobom wierzącym jest łatwiej przejść przez, przez żałobę, że mają jakby może więcej uzasadnień, ale to pewnie bardzo indywidualne, bardzo różne. Różnie bywa. Wiara też może być takim elementem porządkującym, takim, który pomaga nam znaleźć to znaczenie, że te znaczenia są takie nadane, jakby połączone z tym systemem. I każda żałoba potrzebuje, Nas, którzy nie wierzą, potrzebujemy wtedy szukać jakiegoś innego rodzaju odpowiedzi na to, co będzie takim sposobem na kontynuowanie tej więzi, jak my możemy to zrobić, nawet bez obietnicy tego spotkania, albo nawet bez wiary w to spotkanie. I ja myślę, że to są często ogromne wyzwania, dlatego też na żałoby warto jest patrzeć właśnie z tej egzystencjalnej perspektywy, jak to chwieje tym naszym poczuciem sensu, czy to rzeczywiście nim chwieje, a może na tym bardzo takim trudnym, pogmatwanym gruncie... We... To to, że to nadawanie znaczenia żałobie m, może robić żał żałobnik, że my nie możemy jakby mhm. nadawać um, znaczenia um, tego, który my przypisujemy tej drugiej osobie, że to jakby każdy sobie trochę buduje ten sens y, sam, y, dlatego że narzucanie y, tego sensu no, może być bardzo niewspierające, mimo że często robimy to w jak najlepszej wierze. Tak jak niewspierające są na przykład wszystkie te dobre rady albo przykłady z mojego życia, z mojej historii i rzeczywiście nawet na szkoleniach, które prowadzimy też dla psychologów, dla psychoterapeutów, dużo o tym mówimy. Ja bardzo dużo czasu na to poświęcam, żebyśmy w ogóle pogłębiali świadomość takich swoich znaczeń, ale po co? Po to, żeby potem w spotkaniu z klientem po prostu wziąć je w nawias i otworzyć się na to, jak ta druga osoba opowiada o swoim przeżyciu. Pani Kamila, bohaterka reportażu, przez y, pewien Mniej bardziej niż kiedyś, ponieważ no, załamały się takie nasze naturalne struktury, w których, w których kiedyś żyliśmy, czyli wielopokoleniowe rodziny, silna tradycja i religia, która nas trzymała i całe, i całe społeczności, w których, no, w których po prostu żyliśmy. To był taki tak. Takie naturalne otoczenie, w którym mogliśmy przeżywać um... silną ramę, której nie trzeba było kwestionować. Natomiast te, te struktury w XX wieku się zupełnie e, załamały i w zasadzie obserwujemy jakby postęp tego, e, tego rozpadu. W związku z tym, e, no a bardzo trudno jest nam przeżywać cokolwiek, zwłaszcza trudne chwile e, w samotności. Więc Towarzysz Towarzyszka w Żałobie to jest, e, no, to jest właśnie taka instytucja, która... E, no, no właśnie towarzyszy, to znaczy robi przestrzeń na nasze emocje, która może wskazać, e, jeśli zauważy, że ta żałoba potrzebuje jakiegoś jeszcze większego profesjonalnego za, zaopiekowania terapeu terapeutycznego, ale to jest właśnie osoba, dzięki której nasza żałoba jest widziana, z którą możemy rozmawiać, e, rozmawiać o tej stracie. Mm. Łatwiej nam nieraz rozmawiać z obcą osobą niż, niż z kimś bliskim, to, z przyjacielem? jedna sprawa, druga sprawa, że często boimy się, że kogoś przeciążymy swoją, mm. e, swoją stratą, a to jest osoba, która jest właśnie, właśnie po to, żebyśmy mogli z nią rozmawiać. To jest też bardzo ważne właśnie, żebyśmy pamiętali, że w żałobie nie trzeba, nie warto być samemu ja myślę, że rzeczywiście towarzysz, towarzyszka w żałobie to jest taka osoba, która jest w tej przestrzeni, kiedy mówimy też o takim naturalnym przebiegu, adaptacyjnym. Bo Do, do końca naszego życia, jeśli były ważne. I to jest raczej coś, co integrujemy z historią naszego życia, co wpisujemy w historię życia. Niekoniecznie musimy to zostawić za sobą, tylko znaleźć taki sposób, jak nadal angażować się w życie i jednocześnie móc też podtrzymywać więź z tą ukochaną osobą. Czyli można powiedzieć, że żałoba czasem nie mija, ale staje się częścią nas, hmm, myślę, czy powinna że... minąć. Myślę, że to, co staje się i co integruje się z nami,